Yeah Yeah Hey! Woo! Ah! Hey! Jarocinowo przywitał nas zespół Ogród Wyobraźni, laureat konkursu zespołów na pierwszym Jarocinie i gwiazda już w drugiej edycji festiwalu. A ja, Ewelina Marek, witam Was w kolejnej, wyjątkowej audycji ulicy Rokendrola w Radio Pirat. Dlaczego wyjątkowej? Można dużo rozmyślać, pisać, spekulować o dawnych jarocińskich czasach, ale najbardziej wiarygodną opowieść o nich może przedstawić ktoś, kto tam po prostu był. W tym odcinku zaszczycił mnie swoją obecnością szczególny gość, który nie tylko tam był, ale przede wszystkim tę scenę Jarocińską tworzył. Rokendrolowa dusza, ikona polskiego roka, postać niezwykle ciekawa, zdolna i z poczuciem humoru. Muniek Staszczyk. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moim gościem, podczas której usłyszycie zespoły nie tylko te wspomniane w rozmowie, ale również inne, które wystąpiły na Jarocińskim Festiwalu w 1981 roku. Panie Muńku, choć miałabym ochotę zapytać Pana o wiele spraw, dziś chcę zapytać o dawne czasy. Czasy Jarocina. W 1981 roku wystąpił Pan na jarocińskiej scenie z zespołem Opozycja. Jak to się stało, że zespół trafił do Jarocina na tak wczesnym etapie działalności? No to była moja pierwsza kapela, to znaczy w rok przed Tilawem zacząłem coś dłupać z moim kolegą Markiem Kramerem, to był taki gitarzysta, który chodził do tej samej szkoły co ja, czyli do, do czwartego liceum po prostu, no tylko że wyróżniliśmy się, bo on był fanem ACDC, a ja byłem fanem w sumie Angroka który się wtedy już kiedy w Polsce kiełkował i, odpływem koncertu kryzysu, który widziałem w roku 80 yy, w latem yy, na festiwalu, znaczy nie na festiwalu w Sopocie, tylko na jednym z festiwali takich rokowych yy, yy, letnich, sopockich, to się nazywało Pop Session. Pierwszy kryzys na scenie, to był taki naprawdę burzliwy czas, bo to był w tym samym czasie były strajki w stoczni, to taki naprawdę czas rewolucyjny. Jak wróciłem po, dokładnie po tych wakacjach do do szkoły, był w trzeciej klasie liceum i postanowiłem wtedy założyć kapelę z kimkolwiek. Szukałem kogokolwiek w szkole, z kim by można, chociaż na niczym też nie grałem, no i. Yy, ale pisałem jakieś teksty do swojego zeszycika, więc po prostu poznałem Marka Kramera i założyliśmy zespół opozycja, który się składał z chłopaków bardziej zafascynowanych muzyką, taką po prostu klasyczną, rockową, hard rockiem, bardziej o punku. Coś tam słyszeli, ale raczej mieli to pogardzierz jako, jako, że tak powiem, byli fanami raczej gitarowych solówek i troszkę to był taki dysonans, ale zaczęliśmy wspólnie coś robić, ja nie pasowałem do nich i oni do mnie. No i w ten sposób w lokalnie zaczęliśmy być w jakiś sposób, no może nie znani, ale rozpoznawani, bo tam wiele po prostu zespołu przecież też nie było i zagraliśmy jako support zespołu Kryzys który mm -hmm. przyjechał do Częstochowy na koncerty wiosną 1981 roku. Wtedy poznałem właśnie Roberta Brlewskiego, poznałem Tomka Lipińskiego i z fana stałem się po prostu też twórcą. I, no i wysłaliśmy y, kasetę do Jarocina, bo mm -hmm. wtedy Jarocin już, już miał swój, że tak powiem, w jakiś sposób tam estymę, no to nie, oczywiście bez porównania do tego, co się później stało, no ale był to festiwal, który zaczynał wtedy już y, oddziaływać na ludzi, znaczy, no, nie, nie był masowy, ale ci, co mieli wiedzieć, to wiedzieli i tam był tylko jeden mój kawałek, piosenka się nazywa Carmilla Anerotyk, okay. znaczy hard, hard rock połączony z punkiem, no, głupkowaty moim zdaniem, no. na... trzeba postąpić, żeby, żeby w ogóle cokolwiek stworzyć, więc... Zacząłem pisać teksty i tylko ten jeden, jeden numer chłopcy, chłopcy, dopuścili, żebym zaśpiewał. Koledzy się zgodzili na ten jeden ówór. No i wysłaliśmy to yy, wysłaliśmy to pamiętam yy, w kopercie zaklejonej zaklejone ze znaczkiem i w to był przerwiec 81, był czas, nie wiem, no przechodzenia z trzeciej do czwartej klasy. Jak zwykle miałem kłopoty tam z różnymi rzeczami, z różnymi przedmiotami, tam musiałem po prostu, no, to czułem boje z nauczycielami, to czułem boje z rodzicami, żeby w ogóle pojechać. No, ale się udało. No i no, no to była dla mnie taka magiczna podróż. Ja rodzin oczywiście nie miał takiego, takiego wymiaru, jak miał później. To był wtedy mały festiwal i to się w Jarocińskim ośrodku się mówi o w, Joku, w ośrodek, mm -hmm. gdzie później po latach były tam tylko przesłuchania. Wtedy się odbywało tam wszystko. A koncert tak zwany duży, to nie odbywało się na stadionie, tylko odbywało się w tak muszli koncertowej. Mm -hmm. W porównaniu już do roku przy przykładowo 83, gdzie, gdzie Tila w Alternative zadebiutował troszkę zupełnie, jeszcze zupełnie no, no bardzo bardzo mały. To, to było to nie była wielka ogólnopolska rzecz, chociaż już przyjeżdżali ludzie z całej Polski. No i tam najbardziej zakomplowałem się z Ziemkiem Kazmowskim, brak brak z łodzi. Oni mieli taki swój ciężki łódki, klimat miejski. Byli fanami stranglerców yy, i Ziemek, no do dziś się znamy. no Właściwie stał się moim takim starszym kolegą. Powiedział, wiesz co, mu niekdy z tą opozycją to w ogóle nie powinien śpiewać, powinieneś założyć swoją kapelę, bo pasujesz do nich. Tak jakby, nie wiem, jakby Johnny Rotten wystąpił z Genesis, nie? Po prostu, a no ale nie ma u nas nie świąteczku, nie ma ludzi. Gram z tym, z kim, z kim mogę grać, no. Kłócimy się, oni mi olewają, ja ich też olewam, ale gramy razem. Więc po prostu, no. no ale dobra, zagraliśmy. Walter Chustowski, nie dał nam żadnego wyróżnienia, ale poklepał mnie po plecach. Chłopcy byli bardzo zdziwieni, mm. bo jechaliśmy tu tylko ze względu na utwór, który śpiewał u mnie. dla moich kolegów byłem jakimś, nazywali mnie depilem rock'n'rolla, który no po prostu w ich mniemaniu nie umiał śpiewać, no bo mm. i tak dalej, nie miał pojęcia o, o dźwiękach, bo oni też nie byli jacyś wyedukowani, no ale tam generalnie grali na instrumentach. No ja miałem taki upór, taką chęć, i, ale, ale wymiękli, co że Krustowski, walter przewia akurat mnie, że tak powiem, absolutnie zauważył tam. I w ogóle i było strasznie zabawne, bo on, on miał taki zwyczaj, że brał wszystkie kapele na, na stronę po, po występie i oni byli oni ubrani w te swoje dżinki, gitarki, a ja włosy pofarbowane, jakieś takie, robotni, takie ogrodniczki robotnicze jakaś koszulka z krwią, znaczy z, tym, z, z, z czerwonym atramentem. Prawdziwy z napisem, rock and rolly. Z napisem The School Boys, bo to była moja pierwsza kapela, tylko ona była w ogóle w głowie. Nigdy, nigdy nie zagrała ani jednego koncertu. I wyszedłem na ten jeden utwór, bo każdemu zespołowi on tam dawał po 15 minut. Chłopaki mieli chyba 6 utworów, no jeden był tylko mój, inaczej mój, to znaczy moje wejście na 3 minuty. No i żeśmy wystąpili w tym tym Joku no nie, zakwalifikowaliśmy się, nie zakwalifikowaliśmy się tam do tego występu na, na, na, do, tej, znaczy do dalszego etapu, yy, więc po prostu pamiętam, no, no wtedy wygrał ten festiwal akurat wygrało TSA. To było takim plusem, to to, że po prostu no, poznałem ziemka, ziemka przede wszystkim. Yy, że była fajna kapela Carton z Gdańska, która później to byli muzycy, którzy później tworzyli gdańską scenę alternatywną. No, grali taki, no, no grali jak wcześniej Bitaś, z dobrym imidżem, garniturki, no, takie klimaty, e, fajna nazwa, karton, właściwie z kartonem i z brakiem, to tak się trzymałem z nimi, no to wpatrzeni w TSA jako w ogóle ideał, y, rock'n'rolla, no i no, no i cóż, no. Ja poszedłem później swoją drogą, no bo założyłem już Tillach, ale to no generalnie to była bardzo ważna sprawa, bo to było tak tarcie, się, ten występ z opozycją w 1981 to było takie tarcie się, no, przetarcie, no, no nie przed słowem kariera, tylko przed jakąś taką drogą muzyczną, że miałem wtedy e, nieskończone no, właśnie, no 18 lat właściwie jeszcze bo no, chłopcy też nie byli wiele starsi, ale chyba byłem najmłodszy w zespole. I no i co, no potem w ogóle, no potem się opozycja rozpadła, bo potem był stan wojenny, wszystko się rozpaliło, no i powstał pilawii no i potem to już to można już tak powiem, przeczytać o różnych periodykach. Była słynna Carmilla, a teraz wracamy do naszego gościa. Jakie wspomnienia towarzyszą Panu związane z jarocinem w 1981 roku? gdzie się można było spotkać od kuchni z jakimiśkolwiek zespołami. Znaczy mało było, w, już później następnego roku też był duży wysyp tej muzyki, która mnie akurat kręciła, czyli punkowo, nowofalowo, rekowej, ale w 81 no, to, byli, to był w zasadzie tylko brak. No, jako ich w jednym utworze, jako taka śmiała próba jakiejś tam manifestacji, natomiast opozycja no, nie grała punk rocka, grała hard rock. Elementem takim moim nowofalowym, ale to tylko w moim imidzu bardziej niż, yy, no i co no, yy, poznałem Waltera Haustowskiego, poznałem yy, no, kilku muzyków i, i to była ciekawa sprawa, no, no miałem, że tak powiem, nerwowy taki moment, bo to był taki, tam, pamiętam, że tam się, no, ważyły moje kwestie tam, w ogóle no, no w, sz w szkole miałem, tym znaczy, no w szkole miałem przesrane, bo tam jakoś, nie wiem, jakimś cudem w ogóle no, w w pozwolono mi w ogóle wy wyjechać, znaczy też tam, czy znaczy wyjechać, czy znaczy opuścić tam już to było taki ten, takie tam momenty wystawiania świadec, coś nie było to łatwe, a jakoś się udało, to na jakiejś ciemie małej i no i po prostu Pojechaliśmy, zagraliśmy, no. Było trochę rock'n'roll'a, jak to normalnie wiesz, po prostu mhm. wyjazd, wiadomo. Picie te sprawy, no. Jakieś w ogóle, wiesz, spotkania z kolegami, jakieś, jak, jakieś w ogóle, wiesz, pierwsze kontakty z zielem, w ogóle jakieś mhm. takie, takie. Taki pierwszy rock'n'roll po prostu. W, wymiana myśli, że mhm. tak powiem, no. Z różnych miast byli. Chłopcy, różne zespoły, wiadomo, wszyscy się bratali, bo wszyscy mieszkali tam właściwie w jednym jakimś takim środku, gdzieś pod jarocinem. I to oczywiście nie miało takiego wymiaru, jako jak potem już y, znane to jest z filmów i, i z dokumentów, y, już od roku 82, 3, a szczególnie trzeciego, to już były koncerty na Stadionie. A, a tu mamy, właściwie to był drugi festiwal, rok 81. Pierwszy raz odbył chyba w 80. No i absolutnie uważam to za ważną rzecz w mojej biografii, ponieważ no, nie było w tym jakiegoś przypadku, no był to pierwszy jakiś taki taka próba realizacji tam swojej pasji. Dobrze, że się tam uparłem na to, żeby jednak na tej kasecie był ten jeden mój mhm. utwór, bo oni go chcieli w ogóle wyrzucić, mhm. bo stwierdzili, że, mhm. że, że tylko te jedno kawałki. Jakby, no, które tam oni sami zrobili, są dużo bardziej wartościowe, mm -hmm. ale jakoś tam na zasadzie perswazji, to nawet nie perswazji, to ja potajemnie byłem w spisku z moim kumplem, menadżerem, naszym pobrzeżem, który był po prostu moim kumplem i do dziś jest moim kumplem, mm -hmm. po prostu, o, który bardziej ze mną trzymał niż zresztą i on wysłał tę kasetę, bo tam nikomu się nie chciał iść na pocztę. Ja mówię pobrzeż to, to, grajmy jeszcze tę karminę na ten. Oni nie wiedzą, ale za przeproszeniem to chuj, nie? I po prostu bo też mówi, ale wiesz, to tak cicho szam między nami, No i się okazało, że Krzysztocki nas przyjął na ten festiwal dzięki temu utworowi, no. Więc potem już nie, już nie było z ich strony jakiegoś tam, wiesz, irytacji, tylko stwierdzili, że mu niech ściemnił, ale w sumie dobrze, nie? No i... Tak to wyglądało, no, tak jak mówię, no, koncerty w tym Joku, no to było tak, jak, tak, jakbyś dzisiaj poszła na jakiś koncert do, do Domu Kultury, wiesz, no. na scenie zespoły na, na, wśród publiczności też zespoły i tam ich, nie wiem, koledzy, czy ich dziewczyny, czy ich, wiesz, znajomi, zawsze każdy zespół przyjeżdża z jakąś tam małą grupką dwóch, czterech, pięciu ekipka. Ale to nie miało takiego wymiaru, jak już tam później miało, kiedy to wiesz, wszyscy mieszkali w namiotach i to już była totalny rock'n'roll, totalna baterka, to to było takie jeszcze trochę nieśmiałe, takie, ale dopiero tam kiełkowało te kiełkowało, no bo to, ja był jeszcze ciągle lokalny festiwal. festiwalu w Jarocinie bardzo różnie reagowała na nowe zespoły, prawda? Czasami był to pełen entuzjazm, czasami obrzucanie zespołu jajkami. Jak Wy zostaliście przyjęci przez publikę? Znaczy tak bez entuzjazmu, znaczy no, to mówię, no, to była mała publiczność w oku u w w środku kultury, to może nie wiem, to było tak, że to po prostu od rana były przesłuchania, wychodził zespół nie wiem ile tego dnia tam zespołów wyszło na scenę może 5 może sześć. Byliśmy, byliśmy któryś tam zespołem w kolejce. I wiadomo, każdy czekał na, na, to, na, bo wiesz, na publiczność to może było tam, nie wiem, 100 osób. No, no to nie była taka publiczność, że on, po prostu, że, że były bilety czy coś, to byli raczej znajomi bandów. nie? No to później to już się to rozrosło, że nie tam już nie było kiedy, później już. Przez lata następne, to w tym Jarocińskim Ośrodku Kultury to nie, nie można było szpilki wcisnąć. ale w 81 to naprawdę tylko ci wtajemniczeni, ci co chcieli, bo wiesz, no, to nie było takiej no, jakiś promocji tematu, że wiesz, no medialnie każdy wiedział, mm -hmm. co to jest Jarociń i że było to doświadczenie pokoleniowe, że każdy chciał tam jechać. No, ten temat się zaczął tak dopiero od, moim zdaniem, od, od 83, czyli od pierwszego festiwalu, kiedy kiedy Tila w pierwszy raz zagrał, to już była tu, znaczy większa i się rozrastał już potem no, no, do ogromnych rozmiarów. Natomiast nie, żadnymi jajkami. w ogóle tam, Wtedy była w ogóle mała, bardzo mało pankowców. W ogóle tam wtedy nie było ani skinu, ani pan, znaczy głównie taka publika, no nie wiem, taka tacy fani, no, fani roka, jak nie wiem, fani czemu, no, to, takie klimaty, po prostu Jeansy, wiadomo, no, długie włosy, no, kilku tam panków, no nie wiem, kilkunastu może, bo to była nowa rzecz wtedy w Polsce. To był 81 rok, no, no początek można powiedzieć. No. Ja mm -hmm. byłem chyba jednym z niewielu, że tak powiem, wyglądających jak pan rogę tam. No i, no i chłopaki z braku. Byli bardziej radykalni zdecydowanie. To mm -hmm. był zespół bankowy, naprawdę. Przecież nikt nie znał zespołu opozycją, opozycja, zespół opozycji, tam zapowiedź krótka, opozycja z Częstochowy, coś tam w składzie, tam bla bla bla bla bla, no i jeden otwór ze mną, potem wyjście, schodzimy, potem Fiostowski brał każdego na stronę, cały zespół i, i mówił, co tam uważa, co jest dobrego, co jest, co jest na, na minus, co jest na plus, tak było z wszystkimi zespołami lepsi kwalifikowali się tam do no na, na tą większą scenę do muszli koncertowej, ale to już się tam nie zakwalifikowaliśmy. Po prostu tylko że odnotowaliśmy, znaczy zagraliśmy na Założycie muzyków sceny jarocińskiej za kulisami. Mam na myśli dojazd na festiwal, spanie, jedzenie. Ten Jarocin to się wiele nie zmienił. Znaczy wiele, no to wiesz, nie było takiej bazy, no jak później pewnie gastronomicznej, czy coś, no normalnie. pamiętam, że wszyscy śmigali do paru bracznego, który był chyba w, w rynku. Bo tam, no, wszyscy spaliśmy. pamiętam, że w miejscowości, która się nazywa Szerków, to pod jarocinem w jakimś takim robotniczym hotelu, yy, znaczy wszystkie zespoły, nie? Yy, I stamtąd yy, właściwie to nie pamiętam, czy, czy, czy to jak coś tak, yy, chyba PKS-em normalnie wszyscy śmigali, albo była jakaś tam co, niektóre zespoły, znaczy to, to, to nie były te czasy tam, nie, zdarzało się, że ktoś tam miał jakąś nyskę, no nie wiem, ktoś nas podwiózł, nie było jak takiego transportu, to nie była taka organizacja, że po prostu nie wiem, przychodzi facet z plakietką, organizator, wszystko jest zorganizowane, jakiś catering, to w ogóle jest na własną rękę, no, naprawdę, no, trudno się pewnie zrozumieć, no, bo wiesz, masz tam... Ja jestem Woodstockowiczką, więc też troszkę zaznałam e, takich e, Ale to nie o klimatów. to chodzi, tylko, że to wiesz, no, po to wtedy nie było tak... Woodstock jest naprawdę świetnie zorganizowany, to jest mm -hmm, nie Tak, tak, tak. Ale to, jak no, to, to, wiesz, od, od czegoś się musi zacząć, żeby... No to naprawdę był, wiesz, oni wtedy pewnie dopiero sami nie wiedzieli co z tego wyrośnie, jaki będzie efekt, bo to był rok 81 i tak jak mówię, no w drugim już, już zrobili większy, a w trzecim zupełnie większy, bo w trzecim pamiętam, to wtedy się chwalili wszyscy, że przyjechało 20 tysięcy ludzi, to no to w porównaniu to i wtedy pamiętam po raz pierwszy w życiu, i chyba ostatni w 1983 roku ten alternatis, nogi mi się uginały po prostu stremy Pierwszy i mhm. ostatni, a no, z opozycją no, to był taki występ, no też oczywiście była spina, ale no, nie ma co porównywać, bo to naprawdę no, 100 osób w tym Domu Kultury, każdy na własną rękę sobie jakoś radził. Po prostu jeszcze pamiętam, że wtedy w związku z tym, że nie, były, że nie było takiego no właśnie takiej masowej historii, to nie wprowadzili, bo później w, w późniejszych festiwalach Chostowski, dyrekcja festiwalu wprowadziła prohibicję, żeby, żeby się ludzie po prostu za bardzo nie nawalali, a wtedy mm. jeszcze był zupełny luz. Pamiętam, że no nie wiem, ja tam wtedy byłem szawiem, ale już na piwo można było kupić normalnie. Znaczy takie było, no nie było jakiejś takiej sytuacji po prostu militarnej, że jest, że, może nie militarnej, ale że no, zjedzie tu, nie wiem, 500 bankowców i rozwali miasto. To, czy tam ulej czy tam to, to naprawdę była taka sprawa, no, tak jakby się nie, czymś interesowała i się, chciałabyś się spotkać z ludźmi, którzy po prostu mają podobne zainteresowanie, co ty. I, i tak to raczej traktowała, że z każdym kolesiem, wiesz, z innego pędu, wiesz, zawsze, no, raczej już interesowało wszystkich. No, długie rozmowy, wiadomo, był alkohol, no, była tam jakaś wiesz, coś do palenia, potem tam jakiś przemycał pierwsze tematy. No, to, bo... to normalna sprawa w takim środowisku chyba, prawda? No tak, ale to wiesz, no każdy był ciekawy, no dobra, skąd jesteście, no z pańska, no z Poznania, no jakich kapel słuchasz, jakiej muzyki wiesz, no, jak w ogóle, gdzie gracie tą kulturę, czy nie wiem, gdzie próby, co i jak. No, nikt nie miał sprzętu w ogóle, no, wiesz, no, Czyli no, integracja mamy, była taka dosyć spora, tak, z innymi zespołami? Interakcja była spokojna. I to nieważne, co grali, wiesz. To, jak mówię, bankowych no, kapel nie było poza brakiem. Yy, nieważne, jaki styl. K większość to był taki stary rok, no taki, dzisiaj by to można nazwać, nie wiem, dead, dead rock, nie? nie od śmierci, tylko od Tatusia hmm. Taki po prostu no, hard, yy, taki rok klasyczny, nie? Yy, wiesz. Yy, ale nieważne, to nikt się, nikt się z nikim nie dzielił na, na jakieś tam style. Każdy z każdym się chciał zintegrować. Inter, interakcja, inter, interakcja i integracja była, była mm -hmm. spokojna. Mam jeszcze jedno pytanie, takie bardzo festiwalowe. Wielokrotnie wystąpił Pan na scenie Jarocińskiej i później również łódstokowej. Czy klimat tych festiwali bardzo się różni? No nie da się porównać, wiesz, no jednak yy, skała łódstoku jest ogromna. Wiesz, tych kilkaset tysięcy ludzi to jest po prostu total, nawet Nie, nie wiesz, no jednak w ja nie był kontakt, można powiedzieć, w jakiś sposób intymny, no bo no, nagrałem na Ucztoku chyba trzy razy i w różnych porach i no w, w nocy no to wiesz, no nic. tylko czułem to może ludzi w dzień, raz za raz otwieraliśmy Ucztok, no to widziałem, ale po prostu to nie, jest, to nie jest do porównania wiesz, kilkadziesiąt tysięcy do kilkuset, no, no, no bo nie wiem tam w sytuacji jakiejś tam, nie wiem, chyba z 2002 czy 2004 było 400 tysięcy ludzi. Po prostu, no, jak to komuś pokazywałem na zachodzie, to mówili, jesteście, wiesz, co to jest w ogóle, jesteście, wiesz, fucking, fucking YouTube. <grystanie> nie, to nie na, na na samych, tylko to jest festiwal, którzy, po prostu, no, nie, no, znaczy, na pewno Jurek Owsiak czerpał, czerpał jakieś z jarecina, y, Nauki, bo no, Jaracin był pierwszy. Y, i, I myślę, że, no, Owsiak, wiadomo, miał zawsze pomysły, energię i jak przecież pamiętam, jak mi grabarz mówił: no po prostu zbliżamy, jak tam zagrali pierwszy raz, że taki festiwal się kroi że mu, mówi, że będzie to fajny festiwal, ale ja wiem, że ale to, no, tam, że zagrali chyba na samym pierwszej edycji tego festiwalu, ale no to, to, to jakieś było jeszcze naprawdę w powijakach. No. To, się potem z Woodstocku zrobiło, no to mm, ja myślę, że je, Woodstock to jest takie dziecko, ja raczej, no. czy Absolutnie. Znaczy, bo, znaczy, jest jeszcze jedna ważna sprawa. Wtedy, czyli w latach 80. mieliśmy w Polsce wiesz, no jeden festiwal, może były jeszcze jakieś tam wiesz, pomniejsze festiwale alternatywne, nie wiem, grup reggae, czy, czy jakieś lokalne festiwale w różnych miastach, organizowane przez kluby studenckie, małe. No, teraz żyjemy w dobie, no teraz to jest pandemia, więc nie mamy, ale żyjemy przed pandemią, no żyjemy w dobie, wiesz, normalnie festiwali, wiesz, no masz latem tyle, że to masz zatrzęsienie, wiesz, przez Openera, o, w toku, wiesz, masz wybór, natomiast no, w 80-tych latach Jarocin był głównie najważniejszym takim mm -hmm. kulturowo festiwalem i każdy tam chciał pojechać, był pokoleniowym i tak dalej, natomiast wiesz, myślę, że jakby dziedzictwo najbliższe jest jarocińskie Woodstocku, bo Woodstock na pewno nie przypomina festiwalu nie przypomina w żadnym stopniu Open Era. Mhm. to jest, i inni ludzie jeżdżą tu i tam. Tak, tak. Po prostu i myślę, że ten mental, mentalnie taki klimat oczywiście bez porównania infrastruktury i tej organizacji i tej, tej ilości to bezpośrednio wynika Woodstock z Jarocina I, i one są po prostu sobie pochodne, to znaczy pochodne, to jak Rock'n'Roll jak, jak rock wyrósł z Blues Alten to po prostu Woodstock wyrósł z Jarocina. Dziękuję panu Muńkowi za tak ciekawą i świetną opowieść o Jarocinie. Przyznajcie, że naprawdę dużo ciekawych historii tutaj padło. Jak zapowiedziałam, będziemy kontynuować ten temat i mam nadzieję, że pan Muńek Staszczyk jeszcze u nas zagości w przyszłości. A ja się z wami żegnam i zapraszam was za tydzień, na audycję, której tematem będzie kontrowersyjny spór stonsi kontra bitelsi. Dziękuję Wam za obecność i do usłyszenia.